To jest Polska, W umowach takich jak ja wciąż tam stwierdzam. Chcemy żyć tak jak chcemy i żyjemy, bo jest werwa. Gdzieś tam w się przerwa, gdzieś tam pustkowiach rezerwa gdzie są ludzie już szczęśliwi, jak nie idzie w nerwach Tu muzyka nie na masę, nie na i nie na kasę, Idzie zespół, moja tylko weź teraz ten i Musimy iść się tam, gdzie kierowało na światło I chuj w to że będzie gasnąć jak lasu będzie robił na coś będzie sześciu fałszywych Siódmy będzie uczciwy i będą kręcić się tryby Od stereotypu. Kilch amyków, do wysukania rytmu ja użyłem dwóch Na strychu odnalazłem w książce wielki świat przygód A teraz marzę o tym aby stał się pełen wygód Wiem najprościej opierdoli tych co nie mogą nic zrobić Postaraj się by chłopak jak i innych nie domić I aby raka da brał jak dziś cema, ze coś nagra poprowadzi Dzieciaka by nie wjebał się do bagna Na mary czary, mary robię i unikam ich Ktoś kładzie się na szyny, ziomyś ja nie jestem z tych Robię lirykę dla braci i do sieci daję bi Powinąłem grubym w sędy trzy hit, werbel brać, to serce chcecie tego więcej, bo pozytyw jest ja nie kręcę co najwyżej za zdrowie lulka kręcę sceptyk nie pogroził mnie, lecz brawo za intencje brawa dla tych kóry, w co zasiano po szysturem. nie robię pod górę ja tylko jaram se górę. gdzie śmierci mają 10-0 dziurę Pamiętasz nity-vity i złośno i kognity Jak był nigdy człowiek swęty, nie potrafił będzie wręcić wity Pamiętam przyjaciela, co pomagał mi w tych sprawach A w barzyr niech on znowu, będę wracał z cementarza Cementarza, cementarza, cementarza Twoje imię wraca śmierci, będę powtarzał